Cię kurwa patrzysz, zlej się w łeb. Kurwo, co ty sobie myślisz, że jakiś chuj będzie mówił, co mam robić? Chyba cię popierdoliło, szmato, spod konina, ej. Ja w sekundę zarabiam pańkę, a ty jedynie możesz wyrobić bańkę. Kurwo, szmato, je pana dostaniesz w to zobaczy mnie widać, że lubisz dorobne fiuty. WTF, -y, w idź się udła, skutasy matki, a niej coś tam wierdolisz. Szmato, pierdolona, wypierdolę ci w i polecą jak tiktaki. Szyma musi jaki dostałeś, pierdość, śmato kulwo, jebana co ty sobie myślisz Zyszy! Jesteś kryle, coś ci się popierdoliło w pańce Szmato, to spierdalaj pół Kurwo, war. I kolona wypierdolę ci w ząbki I polecą jak tiktaki Powwa i jaki dostałeś, wpierdol śmato kulwo, jebana co ty sobie myślisz C jesteś kryle, coś ci się popierdoliło w pańce szmato, spierdala i pół Kurwo, powa I polona wykiędole ci I Polecą jak piktaki już się mamusi jaki dostałeś pierdol, szmato kurwo jebana, co ty sobie myślisz? C jesteś kryle, coś ci się popierdoliło w pańce szmatu Spierdalaj pół d a y a Open